Witamy w radiowym magazynie Posiadłość. Przy mikrofonie Tomasz Dudziński i Wiktor Klepczarz. Dziś w programie Duża dawka informacji, porad i sugestii. Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości. Sprzedaże istniejących domów. Najważniejszą wiadomością, jaką dziś mamy, jest fakt, że sprzedaż domów skoczyły w górę. We wrześniu wyniki sprzedaży istniejących domów Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami wykazały silne wzrosty zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Były one niemal o 9% wyższe od poziomów osiągniętych we wrześniu 2014 roku, co daje ponad 5,5 miliona transakcji sprzedaży domów na podstawie dostosowanej sezonowo-rocznej stopy. Wzrost liczby nowych budów dzięki budownictwu wielorodzinnemu. Kolejną ważną wiadomością jest obecny duży wzrost nowych budów domów. Według amerykańskiego Departamentu Handlu liczba nowych budów w USA wzrosła w okresie od sierpnia do września o 6,5%. Dostosowaną sezonowo-roczną stopę przekraczającą 1,2 mln nowo rozpoczętych budów napędzał w dużej mierze wzrost budownictwa wielorodzinnego, który obejmuje apartamenty i kondominia. W swojej analizie raportu z tego miesiąca The Wall Street Journal zauważa, że firmy budowlane wierzą, że poprawa zatrudnienia, niskie stopy procentowe i rosnące czynsze wpłyną na pojawienie się większej liczby kupujących na rynku. Tanie domy dla chętnych dojeżdżających. Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w dużym mieście, to wiesz, że zakup domu blisko miejsca pracy może być droższy niż na przedmieściach, co potwierdza nowy raport. Badanie przeprowadzone przez Krajową Grupę Badawczą John Burns Real Estate Consulting sugeruje, że wydłużenie swojej drogi do pracy może być najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o znalezienie bardziej przystępnego cenowo domu. Raport donosi również, że motywacje stojące za zakupem domu w strefie podmiejskiej nigdy nie były większe. Zdaniem reporterki CNBC zajmującej się nieruchomościami, raport stwierdza, iż podczas gdy wartości domów w centrach miast szybko powracają do dawnych poziomów, ceny domów na przedmieściach są wciąż znacznie poniżej ceny szczytowej sprzed pogorszenia koniunktury gospodarczej. W swoim raporcie zespół z John Burns w ten sposób odnosi się do tego trendu. Cytuję. Jedź, a zakwalifikujesz się na zniżkę. Koniec cytatu. Podstawowa zasada branży niegdyś mówiła, że za każdą milę oddalającą cię od centrum miasta zyskasz 1000 dolarów oszczędności w cenie domu. Na dzisiejszym rynku, w niektórych obszarach metropolitalnych w całym kraju, zniżka ta może być o wiele większa. Żegnajcie odcinki płacy. Gigant hipoteczny Fannie Mae zapowiedział duże zmiany, które ma nadzieję ułatwią kredytobiorcom kwalifikowanie się do kredytów na zakup domu. Zmiany pomogą szczególnie tym wnioskodawcom hipotecznym, którzy nie dysponują dużą historią kredytową. Czasopismo handlowe National Mortgage News donosi, że w przypadku osób ze słabymi historiami kredytowymi, kredytodawcy nie będą już musieli przechodzić przez czasochłonny i kosztowny proces ręcznego składania wniosków do Fannie Mae. Zamiast tego, począwszy od przyszłego roku, osoby z ograniczoną historią kredytową zostaną objęte automatycznym systemem Fannie Mae, podobnie jak wszyscy inni, co powinno przyspieszyć cały proces. Ponadto od 2016 roku kredytobiorcy nie będą już musieli dostarczać odcinków płacy, aby udowodnić swoje dochody, ponieważ kredytodawcy hipoteczni będą w stanie zweryfikować dochody za pośrednictwem nowej bazy danych. I być może najlepsza wiadomość dla wszystkich biorących kredyt. Fannie Mae będzie wkrótce wymagać, aby kredytodawcy przyglądali się Twojemu kredytowi odnawialnemu pod kątem dłuższej perspektywy, zamiast patrzeć na stan Twoich ostatnich sald kredytowych. Ma to zapewnić kredytodawcom dokładniejszy wgląd do informacji na temat Twoich przyzwyczajeń co do terminowości płacenia rachunków.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 Rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazję tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy. Zapraszam. Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 radiowego magazynu Posiadłość. Pokaż okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors, to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Szamburg. Sześciopokojowy, trzy trzysypialniowy dom parterowy. Półtorej łazienki, kominek w salonie. Garaż na jeden samochód. Wystarczy 6300 wkładu własnego, a rata pożyczki wyniesie jedyne 830 dolarów miesięcznie.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 Mount Prospect. Bardzo duży dwupiętrowy dom w stylu kolonialnym. Cztery sypialnie, dwie i pół łazienki, pełny wykończony basement, garaż na dwa samochody, duża ogrodzona parcela, boczna ulica, dom jest w idealnym stanie, wystarczy jedyne 11 401 wpłaty.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 847-647-4000, 847-647-4 i 3 zera, a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Rosnąca liczba 18-godzinnych miast. Jakie to gorące nowe trendy realnościowe zobaczymy w 2016 roku. Według The Urban Land Institute, organizacji non-for-profit, zajmującej się badaniami i edukacją w zakresie nieruchomości, jednym z najważniejszych trendów jest większa liczba miast nazywanych 18-godzinnymi, tzw. 18-hour city. Tego rodzaju miasta to mniejsze miejscowości, takie jak Austin, Charlotte i Denver, które nie oferują całodobowej obsługi, jak ma to miejsce w przypadku największych miast nie otwierają się też o 9 i nie zamykają o 17, jak najmniejsze miasteczka. Zamiast tego 18-godzinne miasta są uważane za najlepszą wersję obu światów. Według czasopisma handlowego Realty Times 18-godzinne miasta oferują zwykle ożywione śródmieścia, wysokie wskaźniki możliwości dojścia wszędzie na piechotę i przyciągają zarówno młodych twórczych profesjonalistów, jak i nowych emerytów. Zdaniem The Urban Land Institute rynki te oferują mieszkańcom szansę na szybszy rozwój w zakresie dochodu netto ze względu na niższe koszty utrzymania oraz większą aprecjację cen domów w porównaniu do wielu innych rynków w kraju. Kapitał własny i wolność najważniejszymi powodami zachęcającymi do kupna. Według najnowszego badania Housing Pulse Survey, przeprowadzonego przez National Association of Realtors, możliwość budowania kapitału własnego, bezpieczna okolica oraz wolność w kwestii wyboru miejsca zamieszkania to jedne z głównych powodów, dla którego większość Amerykanów wierzy, że posiadanie domu na własność to mądra decyzja. Badanie telefoniczne przeprowadzone przez National Association of Realtors wykazało również, że 39% najemców rozważa posiadanie domu na własność, co stanowi 3% wzrost od czasu, gdy badanie to przeprowadzone było po raz ostatni dwa lata temu. Sprzedaże istniejących domów. Według najnowszych danych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami we wrześniu w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosły sprzedaży istniejących domów o 4,7%, co sprawia, że osiągnęły drugie najwyższe tempo sprzedaży w ciągu pięciu lat. Najnowsze liczby pokazują znaczną poprawę w stosunku do raportu sprzedaży z sierpnia. Również we wrześniu zaobserwowaliśmy skok rok do roku wartości domów o ponad 6%. To 43. miesiąc z rzędu, kiedy ceny domów wykazały wzrost w ujęciu rocznym. Chińskie kłopoty dobre dla amerykańskiego rynku nieruchomości. Według jednego z najlepszych ekonomistów inwestycje zagraniczne na amerykańskim rynku nieruchomości wzrosną gwałtownie i to bardzo szybko. Do takiego wniosku doszedł znany ekonomista z Uniwersytetu Jana Hopkinsa. Przewiduje on, że w ciągu najbliższych miesięcy amerykański rynek nieruchomości stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla chińskich inwestorów. Podzielił się on w zeszłym tygodniu swoim zdaniem ze studentami internetowej uczelni specjalizującej się w dziedzinie nieruchomości. Uważa on, że Chińczycy będą chcieli zwiększać liczbę inwestycji w USA w miarę jak krajowy rynek nieruchomości zaczyna się ochładzać. Prognoza ta następuje tuż po wiadomości, że Chiny w ostatnim czasie stały się głównym inwestorem zagranicznym na amerykańskim rynku realnościowym, wyprzedzając byłego lidera Kanadę. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 Z rynku nieruchomości. Zaufanie budowniczych najwyższe od 10 lat. Zaufanie firm budowlanych osiągnęło najwyższy poziom od 10 lat. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych National Association of Home Builders opublikowało w tym tygodniu swój najnowszy wskaźnik rynku nieruchomości – Housing Market Index, z którego wynika, iż zaufanie wśród budowniczych nowych domów jednorodzinnych wzrosło w październiku o 3%. W ciągu ostatnich 5 miesięcy zaufanie budowniczych wzrosło lub pozostało takie same. Zachodnia część Stanów Zjednoczonych doświadczyła w październiku największego, bo pięciopunktowego skoku zaufania w porównaniu do poprzednich. W 2016 roku wzrośnie liczba zaciąganych pożyczek hipotecznych. Stowarzyszenie bankowców hipotecznych Mortgage Bankers Association oczekuje, że w 2016 roku liczba zaciąganych przez nabywców domów pożyczek hipotecznych wzrośnie o 10%. Mortgage Bankers Association spodziewa się, że wartość nowych kredytów hipotecznych osiągnie w przyszłym roku 905 miliardów dolarów. Internetowe czasopismo handlowe Housing Wire donosi, że Mortgage Bankers Association roztacza jeszcze lepszy obraz przyszłości. Jego prognoza na 2017 rok przewiduje wzrost liczby kredytów na zakup domów do 978 miliardów. Główny ekonomista stowarzyszenia mówi, że trwały wzrost pobytu nabywców i większa podaż domów będą napędzać ten trend. Kolejny miesiąc domów o zawyżonej wartości. Zdaniem Quicken Loans możesz uważać, że twój dom jest wart więcej niż jest w rzeczywistości. Internetowa firma kredytowa informuje, iż wrzesień był ósmym miesiącem rzędu, gdy amerykańscy właściciele domów zawyżali wartość swoich domów. Jak wynika z najnowszego wskaźnika percepcji cen domów Quicken Loans, opinie cenowe właścicieli nieruchomości były o 2% wyższe niż rzeczoznawców. Dobrą wiadomością jest to, że jest to mniej znacząca różnica niż miało to miejsce w sierpniu. Ogólnie rzecz ujmując, Quicken twierdzi, iż wartość domów pozostały na stosunkowo w stabilnym poziomie w okresie od sierpnia do września. Jednak w ujęciu rok do roku średnie wartości domów wzrosły ponad 3%. Najbardziej przystępne cenowo małe miasta. Marzysz o zamieszkaniu w przystępnym cenowo małym miasteczku w spokojnej okolicy. Jeśli odpowiedziałeś twierdząco i myślisz o kupnie domu, na pewno zainteresuje Cię najnowsza lista 10 przystępnych cenowo małych miast przygotowana przez Realtor.com. Ocenie poddano 500 amerykańskich obszarów metropolitarnych, spośród których wyłoniono pierwszą dziesiątkę najbardziej atrakcyjnych pod tym względem lokalizacji w Ameryce. Numerem jeden na liście jest Oskalusa w stanie Iowa, gdzie można znaleźć dom za około 90 tysięcy dolarów. Ponadto stopa bezrobocia w tym małym, środkowo-zachodnim miasteczku wynosi zaledwie 3,4%. Na liście znalazły się trzy miasta stanu Iowa, w tym Newton i Spencer. Tymczasem Minnesota może pochwalić się czterema miejscowościami w pierwszej dziesiątce.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 ZERO Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Szukasz domu? Nie trać czasu. www.posiadłość.com Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 Willing. Nowy na rynku, bardzo duży murowany dom trzypoziomowy o powierzchni 2300 stóp, trzy duże sypialnie, dwie i pół łazienki, garaż na dwa samochodu, duża ogrodzona działka. Podatek od nieruchomości wynosi jedyne 3600 rocznie. Wystarczy 10 tysięcy wkładu własnego, a rata miesięczna wyniesie jedyne 1500 dolarów.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 kredytu hipotecznego.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 Posiadłość.com Bezpieczna droga do klauzingu. Tom Dudziński. 847 647 4000. 847 647 4000. Posiadłość.com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 Załatwimy resztę. Wiadomości z rynku nieruchomości Standardy kredytów Jumbo łagodnieją. Dobra wiadomość dla osób, które mogą sobie pozwolić na pożyczenie pół miliona lub więcej na zakup domu. JP Morgan to kolejny bank, który złagodził swoje standardy kredytowe dla pożyczek hipotecznych typu Jumbo. Według The Wall Street Journal bank obniża minimalną ocenę kredytową i wkład własny, którego wymaga dla kredytów hipotecznych o wartości do 3 milionów dolarów. Pożyczka Jumbo to kredyt hipoteczny powyżej określonej kwoty. 417 tysięcy dolarów w wielu miejscach, 625 tysięcy 500 na najdroższych rynkach takich jak Los Angeles, San Francisco, Nowy Jork i Jackson Hole w stanie Wyoming oraz 458 tysięcy 850 w pośrednich drogich miejscowościach, które nie są jednak wygórowane cenowo, takich jak Virginia Beach. Niezależnie od limitu na Twoim rynku, każda pożyczka powyżej tej kwoty określana jest mianem Jumbo. Od dzisiaj JP Morgan obniża swoją minimalną ocenę kredytową dla kredytów Jumbo z 740 punktów do 680 i przyjmuje wkłady własne wynoszące zaledwie 15% dla pożyczek na kwotę do 3 milionów dolarów. Gazeta donosi, że JP Morgan to tylko kolejny duży bank rozluźniający swoje wymogi dotyczące udzielania kredytów Jumbo. Wells Fargo, PNC i Bank of America również złagodziły te standardy. Jeszcze łatwiej dla mniejszych kredytów. Skontrastujmy z tym rynek kredytów standardowych. Innymi słowy, rynek kredytów na domy warte poniżej 417 tysięcy dolarów. Fannie Mae jest skłonne kupić kredyty hipoteczne o ocenach kredytowych tak niskich jak 620 punktów, choć większość kredytodawców nie chce schodzić poniżej 640 z wkładami własnymi tak niskimi jak 3%. Dlaczego wymogi dla kredytów Jumbo są surowsze? Minimalne wkłady własne dla Jumbo są wyższe z kilku powodów. Ceny drogich domów rosną szybciej niż ceny domów klasy średniej. Oznacza to, że ceny drogich nieruchomości mają więcej miejsca na spadek. Wyższe wkłady własne służą jako zabezpieczenie właśnie przed spadkami cen. Większość pożyczek jumbo pozostaje w księgach banków, podczas gdy standardowe pożyczki spełniające ściśle określone kryteria są zwykle sprzedawane na rynku wtórnym. Tak więc, kiedy coś idzie nie tak z kredytami jumbo, to właśnie banki narażone są na straty, a nie inwestorzy na rynku wtórnym. Nawet jeśli banki złagodzą swoje wytyczne kredytowania dla pożyczek jumbo, to i tak łatwiej zakwalifikować się na kredyt standardowy. Jak pozbycie prywatnego ubezpieczenia hipotecznego PMI? Jeśli kupiłeś dom z wkładem własnym w wysokości poniżej 20%, Twój kredytodawca wymagał od Ciebie zakupu ubezpieczenia hipotecznego. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli dokonałeś refinansowania z kapitałem własnym wynoszącym poniżej 20%. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego zwraca kredytodawcy koszty w przypadku niewywiązania się przez Ciebie ze zobowiązań kredytowych. Ty, kredytobiorca, płacisz składki często określane jako prywatne ubezpieczenie hipoteczne, czyli Private Mortgage Insurance lub PMI. Federalna Agencja Mieszkalnictwa, Federal Housing Administration, FHA, agencja rządowa, również sprzedaje ubezpieczenia hipoteczne. Prywatne ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest drogie i chętnie się go pozbędziesz jak najszybciej, gdy saldo kredytu wyniesie 80% lub mniej wartości domu. Podczas gdy możliwe jest zrezygnowanie z prywatnego ubezpieczenia kredytu hipotecznego, nie można anulować ubezpieczenia FHA. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 Hoffman Estates. Duże, dwusypialniowe kondominium. 1,5 łazienki. Mieszkanie jest w pełni wyposażone. Dogodna lokalizacja blisko głównych dróg i autostrady. Wystarczy 2,850 wkładu własnego, a miesięczna rata wyniesie 390 dolarów. Szamburg, sześciopokojowy, trzysypialniowy dom parterowy, półtorej łazienki, kominek, w salonie, garaż na jeden samochód. Wystarczy 6300 wkładu własnego, rata pożyczki wyniesie jedyne 830 dolarów miesięcznie. Willing Nowy na rynku, bardzo duży murowany dom trzypoziomowy o powierzchni 2300 stóp, trzy duże sypialnie, dwie i pół łazienki, garaż na dwa i pół samochodu. Duża ogrodzona działka. Podatek od nieruchomości wynosi jedyne 3600. Wystarczy 10 tysięcy wkładu własnego, a rata miesięczna wyniesie jedyne 1500 dolarów.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 kredytu hipotecznego. Gdy Cię mieszkaniowe dopadną problemy, zadzwoń po prostu do nas. My pomóc umiemy. 847-647-4000 847-647-4000 I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie na falach tej stacji radiowej, dokładnie za tydzień, o zwykłej porze.